Jest 15. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki. Anna Kowalczyk. Jądrzej Kocjan. Prokuratura zapowiada zbadanie wszystkich wątków afery Zonda krypto. Według mediów w sprawie jest także ślad rosyjski i pranie brudnych pieniędzy. Kryptowaluty są takim idealnym narzędziem do tego rodzaju operacji. Łukasz Litewka odznaczony pośmiertnie przez prezydenta poseł zginął, gdy w jego rower uderzył samochód. Protest pracowników ZUS-u z całej Polski przyjechali przed Ministerstwo Finansów. Mówimy dość, dość takiego traktowania pracowników. Wszystkie wątki, o których mowa również w mediach będą badane w sprawie zonda krypto. zapewnia o tym prokuratura. Gazeta Wyborcza napisała, że kontrolę nad spółką w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tak zwaną mafią tambowską. Autor artykułu Wojciech Czuchnowski mówił w TVP Info, że dzięki temu chcieli legalizować pieniądze pochodzące z przestępstw i omijać sankcje.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 Firm rosyjskich z resztą świata zamarł, no to tutaj ten kanał kryptowalutowy musiał być bardzo istotny. Rosyjski wątek w aferze zonda krypto pojawił się też w kilku wystąpieniach premiera Donalda Tuska. A sprawę bada prokuratura w Katowicach do tej pory zgłosiło się 700 pokrzywdzonych, ale według śledczych poszkodowanych może być nawet kilkanaście tysięcy. Łukasz Litewka, pośmiertnie odznaczony przez prezydenta, Karol Nawrocki przyznał tragicznie zmarłemu posłowi Lewicy krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. 36-letni działacz społeczny i organizator wielu akcji charytatywnych zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem, trasą łączącą Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu dotyczącą sprawcy tego wypadku. Zgodnie z nią mężczyzna może uniknąć tymczasowego aresztu, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji. Po 16 latach przerwy w zakładach Bumar Łabędy wraca produkcja czołgów. To efekt umowy z koreańską firmą Hyundai Rotem i Polską Grupą Zbrojeniową. Zakład będzie produkował czołgi K2PL. Wiceminister Obrony Konrad Gołota zapewnia, że projekt wzmocni polskie siły zbrojne. Dodaje, że Polska planuje sprzedaż własnej wersji czołgu innym państwom. Chcemy, żeby więcej spółek z naszej grupy uczestniczało w polonizacji K2PL, żeby ten zakres polonizacji był bardzo szybko, coraz większy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 Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych walczą o podwyżki. Przyjechali z całej Polski do Warszawy, żeby protestować przed Ministerstwem Finansów. Chcą zarabiać 1200 zł więcej. Mówimy dość, dość takiego traktowania pracowników, dość tej automatyzacji i okłamywania społeczeństwa. Sami wiemy jak to wygląda. Automaty dziś tu przyszły. Nie mamy wsparcia wśród społeczeństwa, nie czujemy go. A wykonujemy bardzo ciężką pracę, zabezpieczamy niemalże każdego Polaka. Obsługujemy system informatyczny, w którym w zasadzie jest każdy Polak. Automaty żądają, mają nam zapłacić za naszą pracę. Związkowcy grożą strajkiem, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. Łatwo gang uruchomił lawinę pomocy po akcji YouTubera. Baza Fundacji DKMS powiększyła się o ponad 36 tysięcy nowych, potencjalnych dawców szpiku. To największa rejestracja w naszej historii. Cieszy się Michał Wasilewski z Fundacji. To jest największa akcja do tej pory, 36 tysięcy w tak krótkim czasie. Każda kolejna osoba to jest potencjalna szansa dla osoby chorej na nowotwór krwi. W momencie, kiedy będzie taka potrzeba, liczy się każda nowa osoba w bazie potencjalnych dawców, ponieważ niestety wciąż co piąty polski pacjent takiego bliźniaka genetycznego nie znajduje. Dziewięciodniowy streaming Łatwo Ganga po raz kolejny udowodnił, że Polacy potrafią pomagać i robią to na ogromną skalę. W ciągu zaledwie kilku dni udało się zebrać ponad ćwierć miliarda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 Popołudnie słoneczne, więcej chmur tylko na Mazurach i Suwalszczyźnie, tam też słabe opady deszczu i deszczu za śniegiem. Na termometrach teraz od 7 stopni w Ustce i Elblągu oraz Suwałkach, 13 w Warszawie, Zamościu i Częstochowie, najcieplej było 16 stopni w Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali.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 Dobra jakość powietrza w całej Polsce. Źródła odnawialne produkują w tej chwili prawie 60% prądu poza krańcami północnymi, i południowymi oraz województwami opolskim, podlaskim. W całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach i ostrzeżenie dla alergików intensywnie pylą dąb, jesion, grab, wiąz, klon i najsilniej brzoza. Jedynka.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 Duran Duran, lata... 80, 80., 80. Chociaż muszę Ci powiedzieć, to już bardzo osobiste, bardzo osobiste że właśnie ukazała się na Bardzo win... osobiste. No bo to nikogo nie obchodzi prawdopodobnie <grym> poza mną, ale powiem, że i fanami Duran Duran, że jest taka ich płyta z lat 90. Yy, The wedding, album i ona się właśnie ukazała na winylu, i ja na nią czekam A dzisiaj. A to dlatego ostatnio zamiast prowadzić program, szperałeś w internecie, <grym> taak, przeglądając różne taak. płyty. To wszystko się wyjaśniło. W tej godzinie żadnego przeglądania nie ma. Odcinasz mi internet. Tak, proszę wyłączyć wszystkie otwarte proszę okna bardzo, ale tu miałem... i zająć audycją. No A ja tylko przypominam Państwu, że <laughs> słuchają Państwo tej oto audycji. Folder ulubione. którą prowadzą zawsze świetnie przygotowana wzorowa uczennica z pierwszej ławki u Kaczyńska. I, I ten, który musi nadrabiać, nie wiadomo właśnie za bardzo czym, Marcin Wojciechowski. Zapraszamy, tak, do godziny 16.00 dzisiaj będziemy. A z nami również plany na weekend, na majówkę będą też. I to już za chwilę. Tak, a a teraz... poza tym i ciebie też bardzo, ja bardzo ciebie, cię też ja, ja ciebie też, tak.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 Bietę Otwieram oczy idę, przede mną stoisz ty zielony. 28. 28. Festiwal Kino na granicy w Cieszynie, to tam teraz kierujemy swój, swój wzrok i swoje kroki. E, impreza rozpocznie się 29 kwietnia, potrwa do 3 maja i to jest nasza propozycja dla Państwa na majówkę. A więcej o tym, co w programie opowie już teraz Łukasz Maciejewski, dyrektor programu Polskiego Repertuaru tegoż właśnie festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Trzy powody, dla których warto wielką majówkę spędzić w Cieszynie. Nie da się. Do tych powodów jest co najmniej 33. E, oczywiście nie mamy czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć, ale to jest na pewno unikatowa impreza. Wiem, że festiwale bardzo walczą o gwiazdy, nie dziwię się, e, bo to zawsze dodaje splendoru. Natomiast ten cieszynki kino na granicy, fenomen tego festiwalu polega na tym, że do nas wszyscy chcą przyjeżdżać. I myślę zarówno o widzach, w tych setkach sprzedanych karnetów i tysiącach widzów, tak i naprawdę największych nazwiskach, bo poza retrospektywami Filipa Bajona, Roberta Więckiewicza, też właściwie trudniej byłoby mi wskazać nazwiska twórców polskiego kina, e, których z nami nie będzie, niż tych, którzy będą, bo będą prawie wszyscy. E, I to jest e, ten pierwszy powód. Drugim jest atmosfera unikatowa. To wynika z pięknego miejsca, z Cieszyna czeskiego i polskiego, międzynarodowego miasta, które było międzynarodowe zanim e, Unia Europejska rozszerzyła swoje granice. Już wtedy ten Cieszyn był dwujęzyczny. My e, cieszymy się, że to jest miasto otwarte, że ta atmosfera udziela się widzom i taka jest też klasyfikacja przeglądu, że nie ma czerwonych dywanów, nie ma konkursu, nikt ze sobą nie rywalizuje niektórzy oglądają po pięć filmów dziennie, jest z czego wybierać, bo jest pięć kin, które grają od rana do wieczora, ale jeżeli ktoś wypadnie na pyszne piwo, albo na smażony syr, albo na jeden z wielu koncertów, to też dla nas jest tylko radość. Ta, im, ta atmosfera udzielająca się i widzom, i gościom, i uczestnikom, i szczerze mówiąc organizatorom, <śmiech> sprawia, że, że to naprawdę skrzydła rosną. Jestem dzień przed festiwalem, jutro już będę w Cieszynie, a jakoś nie mam stresów. Wielka radość, że rok minął i znowu będzie wspaniale. Panie Łukaszu, czy my możemy w ogóle mówić o czymś takim, jaka, jak myśl przewodnia, idea przewodnia całego przeglądu, który przecież łączy nie tylko kino, ale także literaturę? No tak, między siłą a bezsilnością to jest taki temat bardzo serio, bo ten festiwal też jest serio, czy przegląd, bo nie ma konkursu, więc ten festiwal, cudzysłów, łącznikiem jest i, i muzyka bardzo ważna, i literatura coraz ważniejsza, odkąd w naszym filmie znalazł się Andrzej Jagodziński. No to jest takie hasło, do którego wiele można dolać, wiele można w tym heśle odnaleźć i wypełnić jakąś właśnie substancją, czy słowną, czy literacką, czy muzyczną, czy filmową. Siła i bezsilność, a jeśli chodzi o tą polską część, bo za część czeską, odpowiada Martin Nowosat, ustawiłem zarówno takie rzeczy jak Karski, Magdaleny Łazarkiewicz, jak i film rozdroże kafeleszka Wosiewicza, ale przecież to również rozmowa, rozmowy literackie, niezwykłe zupełnie są, pozycje w tym roku jest otwarta debata Aleksandra Kwaśniewskiego i Adama Michnika. Jest gość specjalny, Ewa Lipska. Są rozmowy wokół Wojaczka, Lecha Majewskiego będzie Krzysztof si Siwczyk i Maciej Melecki Jeśli chodzi o część filmowo-literacką, udało mi się pokazać dwie adaptacje Samuela Becketa, film mm -hmm. Wydalony i Las. W ogóle mnóstwo przedpremier, więc ta, ta siła i bezsilność jednak pokazują, że będąc w gwarze, w radości możemy być też serio. Jednym z ważniejszych elementów wielu różnych festiwali i bardzo się cieszę, że ten nacisk jest kładziony właściwie przez większość, przez większość organizatorów takich przeglądów, to, jest, to są dzieciaki. To jest to, żeby festiwal w swoim programie miał też propozycje dla dzieci, na przykład te dzieci, które przyjadą na festiwal z rodzicami. I państwo też to mają w programie. Tak, to jest, ponieważ Jolanta Dygoś, która jest dyrektorką festiwalu główną, organizacyjną, była, bo już nie pracuje zawodowo, ale była przez wiele, wiele lat nauczycielką i to doskonałą nauczycielką, która zajmowała się właśnie dzieciakami, wymyśliła i ten pomysł chwycił fenomenalnie, żeby codziennie o 12 w urokliwym parku przy rynku cieszyńskim, przepięknym rynku cieszyńskim, wśród kwitnących drzew, malw, Cieszyn słynie z malw i z, nie malw, tylko magnolii oczywiście, mm -hmm. e, e, e, e, największe sławy polskiego kina czytały dzieciom. I w tym roku to będzie zarówno Tomasz Szuchart z Kamilą Kubot, jak i Paweł Domagała, e, Zuzanna Grabowska. Będzie Maria Gładkowska z Grażyną Błęską-Kolską. I to są ulubione bajki, z dzieciństwa, po stronie czeskiej, czescy aktorzy, naprawdę największe gwiazdy czeskiego kina, e, e, dzieci są zachwycone, ale... Szczerze mówiąc, przyglądając się rodzicom, uważam, Pewnie że też. jeszcze bardziej zachwycę. No, <grym> Bardzo dziękujemy za, za spotkanie, za rozmowę. Zachęcamy Państwa, żeby wybrać się do Cieszyna, żeby tam spędzić majówkę. 28. Festiwal Kino na Granicy. Od 29 kwietnia, czyli już od... Ile dni zostało? Dwa od dni? Środy. Od środy. Do trzech... Od środy. Zaczynamy od 12, od 10. Już pierwsze pokazy, Tak. Do 3 maja. Łukasz Maciejewski był razem z nami. Dobrego oglądania i dobrego czasu życzymy. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia w Cieszynie.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 Przypominam, że Stilo to miejscowość nad Polskim Morzem. Być może też jakaś podpowiedź na majówkę. Zbliża się godzina 15.30. Czas na skrót aktualności i Andrzej Kocjan.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 tak aby w najbliższej przyszłości Ukraina, Polska i Europa były bezpieczne. Ogłosili w Rzeszowie premier Donald Tusk i premier Ukrainy Julia Swydenko. Wsparciem dla projektu ma być też Unijny Fundusz Obronny. Pracownicy ZUS-u walczą o podwyżki. Przyjechali z całej Polski na protest w Warszawie. Mówimy dość, dość takiego traktowania pracowników. Protestujący chcą zarabiać 1200 zł więcej. Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy czystego transportu. Od 29 czerwca ma obejmować ścisłe Śródmieście. Bez ograniczeń do strefy wiadą pojazdy mieszkańców Katowic i pozostałych gmin metropolii, którzy posiadali samochód przed dniem ustanowienia strefy. I jeszcze lekarz o zbiórce Łatwoganga. 251 milionów złotych to kwota, za którą można wybudować nowy ośrodek onkologiczny, mówi rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Tomasz Szczepański. Pełne wydanie aktualności o 16.00. Dośpiewałbym, ale skończyła wcześniej. <śmiech> Straszny niefart. To T.T.O. i utwór Come Long rock? 2001. Dobra, dobra kompozycja. Bardzo, bardzo. Jedyna w sumie jej... Znaczy miała i więcej, ale ta największa. Dostałem od Marty długopis, widziałaś? Wiedziałam. A co jest napisane <śmiech> na nim? Cieka... To jest specjalny długopis dla tych, którzy wszystko wiedzą o sztuce współczesnej. Tak właśnie, dostałem od Marty naszej długopis, na którym jest napisane You are no longer the same after experiencing art, czyli nie jesteś tą samą osobą po z doświadczeniu sztuką. A to doświadczenie sztuki przebiega w MoMA. W w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. No, wysokie progi, ale może być i tak, no wiesz. Ja jestem pełna wiary w to, że się uda. Trzymam kciuki za samego siebie. A z nami Marta Zinkiewicz, która te długopisy nam... Też, Ula też dostała, tylko się nie chwali, bo Ula gubi. <głos> <głos> no <głos> teraz będzie trzeba zostać ekspertem. Od sztuki? Od sztuki, proszę pani. Najpierw y skupmy Audycja się... Audycję w, w muzeum na już mamy. Tak, no. najpierw skupmy się... Znaczy dziś skupmy się na internecie, bo tam właściwie rozegrał się... To właśnie w internecie rozegrał się cały weekend. Y powiem państwu, jak to wyglądało z naszej strony. Kiedy kończył się w piątek folder Lubione... Marcin mnie szturchnął i mówi, zobacz, artyści wpłacają y, pieniądze, pieniądze na zbiórkę, którą prowadzi chłopak, którego w ogóle nie znam. Ja spojrzałam i ja mówię, no też niewiele mogę o nim powiedzieć. I w tej niewiedzy rozstaliśmy się, poszliśmy każdy z nas do swojego domu, Dzisiaj wróciliśmy, wszyscy już znają tego chłopaka. Są tacy, którzy znają Małgorzatę Kurzuchowską, która wystąpiła w kawalerce na Gocławiu Łatwoganga. Są tacy, którzy Małgorzaty Kurzuchowskiej nie znali, znali tylko Łatwoganga. W jakiej grupie jest Marta Zienkiewicz? No to myślę, że teraz już się stanie jasne. To ja myślę, że ja jestem gdzieś... Pośrodku, pomiędzy. Pomiędzy. I to i to. To najlepiej tak. Zaczęło się w zasadzie wszystko kilka dni temu, bo live stream, czyli taka transmisja na żywo, którą każdy mógł oglądać na YouTubie, trwała 9 dni. Na początku całą akcję... Zainicjował Bedoes, który nagrał utwór z mają Mecan. Ciągle tutaj jestem: This na Raka. Maja jest podopieczną fundacji Cancer Fighters, walczy z białaczką, i właśnie wtedy w głowie łatwo ganga, już wyjaśniam, kim jest ta postać, pojawił się pewien pomysł. Jest to TikToker, twórca internetowy, znany z naprawdę m, akcji takich, których myślę, że podjąłby się mało kto. On na przykład nagrał utwór z Edem Shiranem. On Ed Sheeran śpiewa po polsku. Tak, <głos> więc trzeba to nadmienić. On pod swoimi różnymi materiałami, czy to w mediach społecznościowych, na YouTubie, zbiera regularnie setki tysięcy, miliony wyświetleń. Sam ma 23 lata i on chciał dołączyć się do tej inicjatywy, zapoczątkowanej przez bds bo każdy, yy, każde odtworzenie tego utworu, każdy pieniądz zarobiony na odtworzeniu utworu, ciągle tutaj jestem Disney Raka, jest wpłacany właśnie na fundację Cancer Fighters. Łatwo Gang uznał, że okej, okay, to ja teraz wrzucam film na TikToka i proszę was o lajki. Tyle, ile polubień zbierze moje nagranie, to ja przez tyle sekund będę słuchał na zapętleniu tego utworu, żeby oczywiście pieniądze szły na szlachetny cel. Tych polubień, tych sekund zebrało się na tyle dużo, że całość trwała 9 dni. I faktycznie, jeśli ktoś mógł dołączyć się do tego streama, no to słyszał, że tam w tle na zapętleniu faktycznie ten utwór przez cały czas mm, można słuchać. Skończyło się to w ten sposób, że podczas dziewięć, dziewięciodniowego mm, live streama, czyli tej transmisji na żywo, udało się zebrać ponad 250 milionów złotych. I to jest Absolutny rekord. Media na całym świecie piszą o tym wydarzeniu, piszą w tym momencie o Polsce, o Polakach, bo nigdy wcześniej nie udało się zebrać podczas akcji charytatywnej takiej sumy, a z drugiej strony nigdy tyle osób, bo w momencie szczytowym półtora miliona nie oglądało jednej transmisji na żywo. A ktoś próbował to robić wcześniej? Wcześniej oczywiście, że tak i nawet ciekawe jest to, że w zasadzie wszystko rozegrało się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pierwszy we wrześniu, 2000, w sierpniu przepraszam 2025 roku był Mr. Beast. Jest to absolutnie najpopularniejszy youtuber na świecie, ma w tym momencie 479 milionów subskrypcji. I on y, stworzył y, też takiego live streama, tą transmisję na żywo, podczas y, której udało mu się zebrać 12 milionów dolarów. I on zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa, że to było absolutnie ogromne, niepowtarzalne wydarzenie. I teraz spójrzmy, 12 milionów dolarów, te nasze 250 milionów złotych, to jest 69 milionów dolarów. Tamten stream trwał 15 godzin, nasz trwał 9 dni, ale co ciekawe Mr. Beast... Y, w zasadzie nie tylko prowadził transmisję na żywo, on prowadził również kampanię internetową. Wszystko zostało nazwane Team Water, więc była to zorganizowana, wielowątkowa akcja, która ostatecznie trwała kilka miesięcy, bo po streamie zbierane fundusze były nadal poprzez różne strony internetowe, a celem było zapew zapewnienie dostępu do czystej wody dla potrzebujących osób. Prosta zasada. Jeden dolar to jeden rok dostępu do czystej wody. No i wszyscy mówili, że to jest absolutny rekord, to co się wydarzyło w sierpniu. Nie minęło kilka tygodni, bo we wrześniu, również w roku 2025, ten rekord został pobity. Tym razem zupełnie inna, ale równie ciekawa inicjatywa. Impreza charytatywna, charytatywna poświęcona grom wideo Z-Event. No i to sytuacja wygląda inaczej, bo ponad 300 osób, 325 streamerów, czyli te osoby, które zajmują się pokazywaniem na żywo tego, jak grają, w tym samym momencie włączyli swoje transmisje i zaczęli zbierać fundusze. Udało się zebrać 16 milionów euro. Które zostały przeznaczone na łącznie 8 francuskich organizacji charytatywnych. Więcej o takich akcjach i o tym, co może dziś internet i w jaki sposób powinniśmy go wykorzystywać, żeby niósł dobro, dziś w ekspresie jedynki po godzinie 16, a tym tematem u nas zajęła się Marta Zinkiewicz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. <mum> Conspiracy theory, why? why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes want, off for you. in the way that I stand, the there's I stare. nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes I want off to. I want for you. To. Się zapominam Pójdę na siłkę zrobię formę życia Będę uciekać na sposobów kilka Wszystkoś by się jeszcze to Czuję, że koniecznie trzeba posłuchać wito by luzło mieć więcej Nie zmartwieńki no. że do chcę nas dosiągną. znaleźć więcej czasu na miłość więcej czasu na miłość więcej czasu więcej czasu na miłość więcej czasu, więcej czasu Czasu. Na miłość. Na miłość. A ja powiem więcej czasu na Michała Strzałkowskiego, bo zbliża się godzina 16, po 16 Ekspres Jedynki, więc teraz czas dla niego, żeby opowiedział, co w programie Dzień Dobry. Dzień Dobry. Będziemy między innymi mówić o echach tej no niesamowitej akcji, jaka się zaczęła w kawalerce, zaczęła się jednoosobowa, skończyła się e, ogromną kwotą. Ponad ćwierć miliarda złotych, masą ludzi zaangażowanych. I my się trochę zastanawiamy nad fenomenem takich wydarzeń właśnie. Dlaczego coś, co się zaczyna w internecie, staje się takim wiralem. I właśnie, czy y, dobro łatwiej staje się wiralem niż coś, co jest negatywnego. No i jaki jest mechanizm powstawania właśnie takich y, rzeczy, że z czegoś malutkiego, malutkiego dzięki globalnej sieci w kilka dni może urosnąć coś y, gigantycznego. A, ale powiemy nie tylko o tym, bo będziemy mówić y, też o echach, oczywiście, afery wokół zonda krypto. To też jest rzecz, która dotyczy nowych technologii i niestety o zupełnie innym wydźwięku. No i zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja po tym, co wydarzyło się w weekend, czyli po m, takim dziwnym wydarzeniu, no właśnie to z, próbie zamachu e, na obiedzie e, korespondentów w Domu. Michał Strzałkowski po 16 z Państwem. My dziękujemy. Słyszymy się jutro. Jutro będzie z nami m.in. Paweł Domagała, Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Audycję wydawała Monika Góral, a zrealizował Krzysztof, Krzysztof Sagan. Dziękuję.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 Ewa Mierzejewska zapraszam. Na ekspresowej dziesiątce na trasie białystok zambrów w pobliżu Rzędzian w kierunku Zambrowa zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie na 626 km. Teraz s 7 k. trasa między węzłami Kamień i Białobrzegi Południe w pobliżu Białobrzegów na jest w kierunku Warszawy. Mamy informację, że trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i zablokowany jest jeden pas na 6 km, ale nie ma tutaj korka, co może oznaczać dwie rzeczy, albo służbom się już usunąć ten samochód ciężarowy z drogi albo natężenie ruchu jest na tyle mało, że samochody swobodnie przejeżdżają pozostałymi pasami. Na S8 w Warszawie między węzłami Powązkowska i Broniewskiego odblokowano przejazd w kierunku Białego Stoku po zderzeniu trzech samochodów osobowych, ale niestety jest bardzo długi korek. To już skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego od węzła Marymącka za węzeł Bemowo. Korek jest też w przeciwną stronę, czyli jadąc S8 w kierunku Wrocławia od węzła Marymącka za most Grota Teraz jeszcze krajowa dziewiątka w Świętokrzyskiem. Odcinek Radom Ostrowiec Świętokrzyskiej w pobliżu miejscowości Rudnik. Tu po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem, w skutek którego motocyklista został ranny na 55 kilometrze, kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Przypominam także o korku i o pracach drogowych na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń-Południe i Lubicz. Tutaj w związku z remontem na ponad 7-kilometrowym fragmencie jest zmieniona organizacja ruchu. Jest tutaj korek, jest on też na S10 na dojeździe do Toruń. Do i tutaj powód jest ten sam, czyli prowadzone prace drogowe. Jeśli chodzi o wjazd do Warszawy od strony Łomianek siódemką, to tutaj też mamy korek i w drugą stronę już także sytuacja się pogarsza, ale jednak korek jest mniejszy niż w przeciwną stronę.